Rock and roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock and roll. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Niech żyje jedność klasy robotniczej. Niech żyje zwycięska idea socjalizmu. Twierdzenie, twierdzenie o istniejącym zagrożeniu naszego bytu państwowego nie jest go osłownym rośnie wciąż niebezpieczeństwo konfliktu nuklearnego. Rok 1983. Na zachód od łaby te osetki natowskich wyrzutnie rakietowe, tysiące samolotów, dywizje i korpusy gotowe do działań w kierunku wschodnim. Muscle I said to him, speak of my language. He just smiled and gave me a bit of my sandwich. And he said, I come from a language. Tu, koli Izrael, głos Izraela, prosto z Jerozolimy. Rząd Izraela ujawnia raport poświęcony ubiegłorocznej masakrze w obozie dla palestyńskich uchodźców w Bejrucie. Mordu dokonały libańskie bojówki chrześcijańskie wpuszczone do obozu przez wojska izraelskie. Raport obciąża winą ministra obrony Aliera Sharona. Komisja ustaliła, że Izrael ponosi pośrednią odpowiedzialność za masakrę. Nie przyjęła tłumaczeń rządu, że nie może on odpowiadać za działania libańskich chrześcijan. Komisja ustaliła, że osobistą odpowiedzialność ponosi Alier Sharon. Komisja zaleca, żeby zrezygnował z funkcji ministra obrony. Winę ponosi również premier Begin, jednak komisja nie miała co do niego żadnych zaleceń. Fire is burning. Choose my color, find the star. Podczas lokalnych wyborów w indyjskim stanie Assam zamordowano ponad 600 uchodźców muzułmańskich. Assamscy um, tubylcy z plemienia Lalung, uzbrojeni w broń palną, maczety i włócznie napadli na 16 wiosek położonych wokół Neli. Strzelali i rąbali maczetami, mordowali, spalili wiele chat, około 6 ludzi straciło dach nad głową. Przez ostatnie trzy lata podżegacze nawoływali do usunięcia muzułmańskich imigrantów ze spisów wyborczych, do wygnania ich za samą. Twierdzili, że stan został zalany przez imigrantów. Drugi pielgrzymuje po Ameryce Środkowej. Najtrudniejszym punktem tej pielgrzymki jest Nicaragua. Marksistowską huntę wojskową rządzącą tym krajem popierają księża, którzy nie uznają zwierzchnictwa Watykanu. Podczas papieskiej wizyty władze próbowały podważyć autorytet Jana Pawła II. Ostatnia msza została zakłócona przez prowokatorów. Krzyczeli, że rewolucja jest zgodna z chrześcijaństwem, a się z tym nie zgodził. Papież miał, że kościół musi słuchać jego i biskupów, a nie grubkich księży, którzy popierają huntę. Prowokatorów to nie powstrzymało. Hunta zdołała wymany brać papieża. Wysoki Sejmie. W ciągu minionych 15 miesięcy ujawniono i udaremniono działalność ponad 700 różnych nielegalnych grup. Zlikwidowano 12 nielegalnych radiostacji, studio radiowe w Gdańsku oraz bazę produkcyjną urządzeń nadawczych w Warszawie. Skonfiskowano... 1310 różnego typu urządzeń poligraficznych, w tym 368 maszyn drukarskich o dużej wydajności pochodzących bez wyjątku z Zachodu. Dla mm, terroru i sabotażu nie będzie w naszym kraju miejsca. Uwzględniając łącznie orzeczenia sądów powszechnych i sądów wojskowych, za wszystkie przestępstwa antypaństwowe popełnione w okresie stanu wojennego skazano ogółem 2580 osób, zaś liczba skazanych za przestępstwa określone w dekrecie o stanie wojennym wynosi 1462 osoby. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan przedstawia plan, który ma zlikwidować widmo wojny atomowej. Plan zakłada rozmieszczenie na orbicie okołoziemskiej systemu laserów, które niszczyłyby wyszczelone przez ZSRL pociski nuklearne. Dziennikarze nazwali ten projekt Gwiezdnymi Wojnami. Pozwólcie, we... że podzielę się z Wami moją wizją przyszłości, wizją, która niesie nadzieję. Chodzi o program, który pozwoli nam obronić się przed radzieckimi pociskami nuklearnymi. Wzywam naszych naukowców, tych, którzy dali nam broń atomową, żeby teraz pomogli zapewnić pokój na świecie, żeby stworzyli środki do unieszkodliwienia broni atomowej. Nowoczesna technika wkracza również w świat muzyki. W Wielkiej Brytanii Związek Zawodowy Muzyków wzywa do zakazu używania syntezatorów. Związkowcy uważają, że maszyny zabierają im pracę. Prawda jest taka, czy nam się to podoba, czy nie, że syntezatory zastępują prawdziwych muzyków. Barry Manilow dał jakieś 18 miesięcy temu serię koncertów. Wziął ze sobą orkiestrę, tak jak zwykle robią koncertujący muzycy, a więc ileś trąbek, 20 smyczków i tak dalej. Ale już w następną trasę zabrał tylko czterech muzyków, których przywiózł z Ameryki, no i wziął też syntezatory. No i teraz my obawiamy się, że jak wszyscy zaczną ich używać, to dla nas nie będzie już miejsca. Oprócz syntezatorów muzyką zaczyna zagrażać też sampler, cyfrowe urządzenie do nagrywania i przetwarzania dźwięków. Mimo, że jest on na razie bardzo drogi i ma dość duże rozmiary, używa go coraz więcej firm fonograficznych. Na początku, z tego co pamiętam, wykorzystaliśmy taką płytę za dolca. Wzięliśmy z niej wokal Terezy Bazar. To było coś niesamowitego, nie potrafię tego porównać z niczym, co robiłam wcześniej. Nagle można było zagrać czyimś głosem na klawiszach. Nagle z jednego A można było zrobić cały chór głosów, coś brzmiącego jak wiedeński chór chłopięcy. No i stało się, otworzył się cały świat nowych możliwości. 1983 Tegoroczne święto obchodzimy skromnie. Życie ludzi pracy jest niełatwe. Historia Polski Ludowej dowodzi, że umiemy, że potrafimy pokonać najgorsze nawet przeciwności. Czynimy to i obecnie. Ocaliliśmy kraj przed zgubą. Odrodzimy go do rozwoju w trosce o nasz wspólny, jedyny dom, o Polskę. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Zwracam się do Was wszystkich, którzy uczestniczycie w dzisiejszych wiecach i pochodach, którzy trwacie wiernie przy czerwonych robotniczych sztandarach. Niech każdy czyn, każda myśl zmierza do tego, aby kraj nasz jak najszybciej wydobyć z kryzysu. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb. Dla każdego, kto uznaje socjalistyczną drogę, pracuje rzetelnie dla kraju. Jest miejsce we wspólnym pochodzie. W brałem, koncerty, później w cichych W wielu miastach Polski odbywają się niezależne demonstracje pierwszomajowe. Milicja zatrzymuje około tysiąca osób. Pragniemy ojczyzny zasobnej, gospodarnej i sprawiedliwej. Dobrze i mądrze zorganizowanej. ale z samych pragnień ona nie wyrośnie. Nie zejdziemy z obranej drogi. Kraj nasz był, jest i pozostanie niezawodnym sojusznikiem w socjalistycznej rodzinie narodu. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest. Nie nic, wyobraź sobie, że to był tylko ten. Siedzi z nami, chodź, skończyła się już noc. Gorący piasek parzy oprócz nas na plaży pustą Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wczory pełne marzeń, przeżyty wcześniej wrażą mnóstwo Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic Moi przyjaciele mówią mi bracie, co ci jest Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc, skończyła się już noc. Komisariacie przy ulicy Jezuickiej w Warszawie, milicjanci biją 19-letniego Grzegorza Przemyka. Dwa dni później Przemyk umiera. Ja tylko mam jedną uwagę, to znaczy, że przy tym stoliku ja nie widziałem Przemyka. Przemyka widziałem tak mniej więcej jak, jak pan doktor tam stoi. Czyli stolik stał tutaj. Mniej więcej, tonik trochę dalej stał. Czyli tutaj by nie był, tak. był oparty. ten filozof. Obecny na widzi dr Biva oświadcza, że wózek znajdujący się aktualnie w korytarzu jest tym wózkiem. nie wiem, jest podobnym wózkiem, którym przebożono Grzegorza Przebyka. Rock and roll. Historia powszechna. Zamachowiec samobójca atakuje ambasadę amerykańską w Pejrucie mówi ambasador Robert Dylan. Właśnie wstawałem, w jednej ręce miałem telefon, a w drugiej koszulkę. Przygotowywałem się do porannego jogginga, a tu nagle sufit wali mi się na głowę. When all of a my on me. After some Nie mogłem się ruszać, odkopała like mnie moja lube, sekretarka i mnie zastępca, Bob Q. Stałem, podszedłem do okna i wyszedłem przez nie. Zeszliśmy po gruzach i wydostaliśmy się z ambasady. W zamachu ginie prawie 40 osób. Terrorysta wjechał na teren placówki samochodem wypełnionym 150 kilogramami materiałów wybuchowych. Mówi prezydent Reagan. Ten zbrodniczy atak na placówkę dyplomatyczną nie przeszkodzi naszym staraniom o pokój na Bliskim Wschodzie. Zrobimy to, co uznamy za słuszne. Mieszkańcy Libanu muszą mieć szansę na normalne życie. Życie bez przemocy, bez obcych wojsk w kraju. To właśnie chcemy osiągnąć. I talk about the same things and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. We never give opinions and we never state views. After all, you can't be sure that what, what we is say is true. And if you want to You can make some big we're the happy happy people happy happy people Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazuje zaocznie na karę śmierci Zdzisława Najdera, dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mówiłem już na tym miejscu o tym towarzystwie wzajemnej adoracji, które zwołuje się od czasu do czasu. Dla składania tak zwanych protestów przeciwko rozmaitym wydarzeniom w Polsce. Najchętniej określa się ono grupą wybitnych intelektualistów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze choćby niektórym z nich. Oto na przykład Andrzej Chilecki. Osobnik ten został w Polsce przed laty skazany na 10 lat więzienia za szpiegostwo. Gdy zbiegł z kraju, znalazł przytulną gościnę w Republice Federalnej Niemiec i trudni się tam dywersją Jerzy Giedroyć dla odmiany stary wyżeracz dywersyjny z Paryża od ćwierci wieku agent amerykańskich służb specjalnych jeszcze jeden Gustav Herling Gruziński. owszem pisarz zamieszkały we Włoszech ale wymieniane na liście płacy wywiadu zachodnio-niemieckiego. poza tym Anka Kowalska i Jacek Bierezin zapoznani literaci ale obok tego aktywiści KSS Kor a to już znamienna legitymacja. Kto tam jeszcze? Oto Jan Nowak, były kierownik tzw. polskiej sekcji Radia Free Europe i kadrowy pracownik CIA. Leopold Unger znowu. Poznany w warszawskim kołach dziennikarskich. Komandos wyemigrował na zachód i żyje tam z płatnych donosów naszych byłych kolegów. I tak dalej z tymi, pożal się Boże, intelektualistami. Teraz mają pretensje do polskiego sądu i spęd wymierzył sprawiedliwość Dzisławowi Najderowi. Wcześniej skazano zaocznie na śmierć ambasadorów PRL w USA i Japonii, Romualda Spasowskiego i Dzisława Ruraża. Obaj po wprowadzeniu stanu wojennego poprosili o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Gdzie oni są? Oskary dominuje film Gandhi w reżyserii Richarda Attenborough. Historia hinduskiego przywódcy oddanego idei oporu bez przemocy zdobywa aż 8 statuet. To oczywiście niemożliwe, żeby tej nagrody nie łączyć z sylwetką Gandhiego, dlatego przyjmuję ją jakby w jego imieniu w imieniu tego drobnego człowieka, który tak bardzo próbował przekonać nas wszystkich, że zabijanie to nie jest najlepszy sposób na rozwiązywanie naszych problemów. Jan Paweł II odwiedza Polskę. Witam serdecznie Waszą świątobliwość w ojczyźnie Polaków, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Po raz wtóry pątniczy gościniec przywiódł głowę kościoła rzymskokatolickiego w rodzinne strony, na polską ziemię. Z niej wszyscy się wywodzimy. Ona jest naszą matką. O drodzy przyjaciele, do Was, do Was. To was należy położyć zdecydowaną zaporę demoralizacji zaporę. zaporem tym wadom społecznym których ja tu nie będę nazywał po imieniu, ale o których wy sami doskonale wiecie. Napływają do mnie prośby niektórych dziennikarzy o skomentowanie przebiegu wizyty papieża Jana Pawła II. Jest na to za wcześnie. Wizyta, jak wiadomo, trwa. W tej chwili, jako rzecznik rządu, mogę tylko uprzytomnić, że wizyta papieża w Polsce doszła do skutku i stwierdzić, że jest to fakt doniosły. Różne siły na zachodzie, a także w kraju, siły sprzyjające reganowskiemu kursowi antypolskiemu, Przepowiadały, że do wizyty tej nie dojdzie. Podczas pielgrzymki do ojczyzny papież spotyka się z Lechem Wałęsą i generałem Jaruzelskim. Jednego z doradców generała spytano, czy uważa, że papieska wizyta przyczyni się do zniesienia stanu wojennego. Myślę, że rezultatem tej wizyty będzie, nie wiem czy za kilka dni będę tego samego zdania, ale myślę, że ta wizyta pomoże w podjęciu decyzji o zniesieniu stanu wojennego. Rada Państwa, uznając słuszność tego wniosku, zniosła z dniem 22 lipca 1983 roku na całym terytorium Polski stan wojenny wprowadzony ze względu na bezpieczeństwo państwa z dniem 13 grudnia 1981 roku. Współpracuje marszałku. Wysoki Sejmie, ziemię, zanim wyda plon, rozdziera się pługiem. Narodzinom nowego życia towarzyszy zawsze krzyk i ból. Tak i naszej ojczyźnie przyszło przeżyć ciężką próbę. Zdać przed historią kolejny egzamin. Trwał przez 585 długich, trudnych dni. Zdawał go codziennie cały naród wobec Polski. Tej, która jest i tej, która będzie. Tych dni nikt z narodowych dziejów nie wykreśli. Premier Mieczysław Rakowski spotyka się z pracownikami Stoczni Gdańskiej. Zarówno z tych okrzyków jak i gwizdów, które się rozlegały na sali, widać, że jednolitego poglądu nie mamy na różne sprawy. Tak. Więc ale myślę, że w jednej sprawie będziemy zgodni, mianowicie że pozwolicie mi zdjąć marynarkę i krawat, By za gorąco. Czy można? A na co to ma się przydać krawat? Do wieszania? Tak? Świetnie. So true, funny how it seems. Always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound. 1983. Niemiecki magazyn Stern publikuje fragmenty rzekomych pamiętników Adolfa Hitlera. Nie mamy żadnych wątpliwości, to autentyk. Pokazaliśmy go i historykom. Wszyscy twierdzili, że to autentyk. Nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Osobiste sekretarki Hitlera mówią, że nigdy nie widziały, żeby wpisał jakieś pamiętki. Nigdy? Nigdy. Żaden z pracowników nigdy nie widział, żeby Hitler pisał pamiętnik. Z tego co wiem prywatnie, Hitler pisywał tylko listy do Ewy Braun. Pamiętniki Hitlera uznano za oszustwo. Dziennikarz, który twierdził, że je odczuł, został aresztowany. Fałszerstwo stwierdzono po szczegółowych badaniach historycznych. Wykonano testy, które miały stwierdzić dwie papieru i atramentu. Historycy zbadali fakty podane w rzekomym pamiętniku, zbadali styl i porównali badane zapiski z prawdziwym pismem Hitlera. Według ekspertów z Federalnego Biura Kryminalnego papier z pamiętników nie jest wystarczająco stary, żeby mógł być używany przez Hitlera. Okazuje się też, że plastik użyty w pamiętnikach i klej, którym przyklejono napis tajny, zostały wyprodukowane dopiero po wojnie. Proszę bardzo, proszę się wygadać, o co tutaj chodzi, ledwo rozpoczynamy wystąpienie, zebranie, ledwo zaczęło się, to już rozpoczyna się zwyczajna, no przepraszam bardzo, ale nie jestem przyzwyczajony przecież do tego rodzaju rozmowy, zaczyna się normalna burda. Nie, nikt was tak do tego nie przyzwyczajał, szanowny kolego czy obywatele. Rozliczyliśmy, rozliczyliśmy się rozliczyliśmy się. Czy ja nie prosiłem o spokój o nie przerywanie? Ja jeszcze raz proszę o zachowanie spokoju. Jeżeli, jeżeli ktoś musi się koniecznie wykrzyczeć, to niech to zrobi w domu, albo tutaj, na zewnątrz. Na świeżym powietrzu lepiej płuca pracują po prostu. Jeżeli będziecie w dalszym ciągu tak się zachowywać, naruszając wszelkie podstawowe zasady współżycia ludzi, to ja się zwrócę tutaj na sali do członków partii, którzy siedzą. Co wy myślicie, że... Chwileczkę. Co wy myślicie, że jesteście jedyni na tej sali? Tu są też członkowie partii. Nie, akurat są tutaj w mniejszości, no na tej sali, ale ja mogę ich wezwać też, żeby was zagwizdali. Tylko co z tego. Tylko co z tego wyjdzie? Teraz powiem wam jeszcze jedno. Wasze gwizdy to jest przeszłość.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 me as if to say, hurry boy, it's waiting Francja wysyła wojska do Czadu, swojej byłej kolonii. Paryż pomaga władzom Czadu w walce z rebeliantami wspieranymi przez Libijczyków. Przywódca Libii, pułkownik Muammar Kaddafi, zaprzecza, jakoby jego żołnierze walczyli w Czadzie. Panie pułkowników, zacytuję panu dzisiejszy raport amerykańskiego wywiadu: Libia jest, Libia jest zaangażowana w wojnę w Czadzie. Libijskie samoloty bombardują wojska Republiki Czadu. Libijskie czołgi stoją na pasie startowym portu lotniczego Faya Largot. To dzisiejszy raport. To nieprawda, proszę mi wybaczyć. Badamy tę sprawę, badamy ją. Tak, badamy, czekamy na odpowiedni raport. Wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej o sytuacji w Czadzie. zamordowano Beninia Aquino, przywódcę opozycji, który zagrażał prezydentowi Marcosowi. Aquino wysiadał właśnie z samolotu, którym przyleciał ze Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych po południu, kiedy samolot wylądował, do kabiny weszło trzech uzbrojonych mężczyzn. Poprosili pasażerów, żeby zostali na miejscu, a potem wyprowadzili Aquino. Zaraz potem usłyszałem cztery albo pięć strzałów. Ruszyłem do przodu, kiedy wstałem do wyjścia i wyjrzałem na zewnątrz. Już nie strzelali. Senator Aquino leżał na brzuchu, tuż obok samolotu. Benigno Aquino wracał z trzyletniego wygnania w Stanach Zjednoczonych, tuż przed powrotem grożoną mu śmiercią. Na lotnisku w Manili czekały na niego tysiące zwolenników. Because, uh, Nikt nie jest bezpieczny, you know, bo zabójstwo weszło do służby publicznej. Service. Weźcie na przykład biednego prezydenta Reagana, poszczelonego, bo Hinckley zakochał się w Jodie Foster. Foster. To hazard, gra. Każdy so, kiedyś umrze. Jeżeli uh, moim przeznaczeniem Martian jest umrzeć z rąk, z rąk zabójcy, niech tak będzie. An bullet, so Rock and roll. Historia powszechna Zbliżam się do celu cel namierzony. Odległość 8 km. Zaczynam atak. Cel na kursie 30. Rakiety uchwyciły cel. Odpalam. Cel zniszczony. Przerywam atak. Południowo-koreański samolot pasażerski z 269 osobami na pokładzie został zestrzelony przez radziecki myśliwiec. Do tragedii doszło u radzieckich wybrzeży. Moskwa twierdzi, że samolot wypełniał misję szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych. Samolot zaciał bez żadnych światł, nie odpowiadał na pytania, nie kontaktował się z wieżą kontroli lotów. Myśliwce, które przechwyciły samolot, próbowały mu pomóc i sprowadzić na najbliższe lotnisko. Mówi prezydent USA Ronald Reagan To był atak wymierzony nie tylko w nas, czy Republikę Korei To był atak wymierzony w cały świat I zasady moralne, którą kierują się ludzie na całym świecie To akt barbarzyństwa wrodzonego w społeczeństwie, które z wyrachowaniem lekceważy prawa jednostki i ludzkie życie które cały czas próbuje rozszerzać swoje wpływy i zawładnąć innymi rodami Nowe związki reprezentują wolę swoich członków. Kto wstąpił, kto wstąpił ma wpływ, a kto nie wstąpił, ten sam siebie wyklucza od kształtowania nowego ruchu związkowego. Jesteśmy, to są śmieszne argumenty po prostu. Żałosne argumenty. No i na tej uwadze kończę. Teraz na papierosa 15-minutową przerwę. Pytanie jedno. Myślałem, chwileczkę. Chwileczkę. No, tak to się nie usłyszy. Myślałem, że zadowolę palaczy Nie? Nie, nie, robimy przerwę. Przerwę, jesteście gospodarzem. Przerwę jest. To jednak to jest. Jak? Do przerwy ustosunkowują się... Aha, jest taka propozycja, nie uwzględniłem. Chwileczkę. I nasz pracownik naszej stoczni też uwzględni dobrą propozycję na pewno. Po prostu, myśmy słuchali, nam było trochę lżej, żeby premier mógł po prostu prawidłowo i odbierać pytania, Chwileczkę, przecież uzgodniliśmy, że Stocznia Gdańska to naprawdę jej załoga są poważni ludzie i gościnni, no. no udowodnijcie, pomóżcie mi to udowodnić. Ja mam taką prośbę. Zrobimy 15-minutową przerwę, bo taka jest prośba. Taka jest prośba gości. I ja zarządzam 15-minutową przerwę i przychodzimy. I przychodzimy. W zamachowcy samobójcy przeprowadzają atak bombowy na koszary amerykańskich i francuskich sił rozjemczych. Wyszedłem z rogu i skamieniałem, po prostu z nieruchomiałem i patrzyłem na ten horror. O Boże, wszystko było zniszczone. Wszędzie leżały trupy, próbowaliśmy je pozbierać, przedostałem się na tył budynku, idąc cały czas po ciałach. Znalazłem jeepa, musiałem wykopać przejazd, bo nie zdołalibyśmy przenieść wszystkich ciał przez to całe gruzowisko, nie depcząc przy tym po innych zabitych. Takiej rzezi nie widziałem od czasów wojny w Wietnamie. W dwóch zamachach bombowych w Weirucie ginie 299 żołnierzy amerykańskich i francuskich. 1983. Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla. W imieniu męża nagrodę odbiera Danuta Wałęsa. Wasza królewska mość, wasze dostojności, dostojni przedstawiciele narodu norweskiego. Znamy są wam powody, dla których nie mogłem przybyć do waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, pomiędzy których wyszedłem, i do których należy wśród gdańskich robotników. to Cel... fakt. Cel, i... Cel i skład naszej się... o... Oczywiście zostałem wytrącony, ale oczywiście bardzo dobrze. Jeszcze osobiste sprawy moje. Przestańcie gadać o moich milionach. Brawo! O półamerykaninie. Jestem Polakiem i kąt na zachodzie nie mam, a nie grosza sobie nie przywłaściłem. I ze wszystkiego jestem w stanie rozliczyć się przed ludźmi, którzy mi zaufali. Rocznicę podpisania porozumień 30 sierpnia złóżmy wspólnie kwiaty, pod pomnikiem zapraszamy. My będziemy o 14.30. Stany Zjednoczone wysyłają wojska na Grenadę, maleńką wysepkę na Morzu Karaibskim. Amerykanie zaatakowali tuż przed świtem. Okręty podpłynęły na odległość zaledwie kilku mil od brzegu. Wojska desantowe zaatakowały dwa lotniska. Jedno z nich było dopiero w budowie. Doniesienia mówią o zaciętych walkach jeden z amerykańskich został zestrzelony i rozbił się w morzu. Mówi prezydent Reagan. Mówiło się, że Grenada to raj dla turystów. No cóż, to nieprawda. To była radziecko kubańska kolonia, wojskowy bastion, raj dla terrorystów. Na szczęście zdążyliśmy na czas. Siła! Ktoś tam krzyczy siła. Co to za siła, człowieku? Ilu was tych krzykaczy jest w tej Polsce? Można policzyć bez komputera. Wyjeżdżam od was wzbogacony. Bardzo wzbogacony. Tak, tak, tak. I myślę, że była to lekcja jak się nie powinno rozmawiać, jak nie powinien Polak z Polakiem dyskutować. Dziękuję. 1983 25 minut trwało spotkanie papieża Jana Pawła II z tureckim terrorystą Mehmedem Ali Akczą który 13 maja 1981 roku strzelał do niego na placu św. Piotra na pytanie jednego z dziennikarzy co było tematem jego rozmowy z Ali Akczą Jan Paweł II odpowiedział że jest to jego tajemnica a następnie dodał Rozmawiałem z nim jak z bratem, któremu przebaczyłem i który cieszy się moim zaufaniem.